Z różnych miejsc w sklepie dały się słyszeć płaczliwe głosy kobiet. Okradli mnie, wszystko wzięli, ucięli pasek, moja torebka, moje pieniądze, wyciągnęli z kieszeni nawet nie wiem kiedy. Jednocześnie ktoś wrzucił nam do koszyków dwie torebki damskie z uciętym paskiem, trzy portfele i portmonetkę, oczywiście wyłuskane już z pieniędzy. Rany, to trefne rzeczy, krzychnął syfon, Wrabiają nas. Rzucaj koszyk i chodów, co za gapy z nas. Istotnie gapy nie z tej ziemi, że też daliśmy się tak fatalnie zaskoczyć. Nawet nie spostrzegliśmy, że przerabiamy prawie dokładnie to samo, co smerw wczoraj. Palemon z łatwością wystrychnął nas na dudka. — Łapcie ich, są tutaj! — pisnęła stojąca koło nas tęga kobieta z parasolką o twarzy Belfegora, w której rozpoznałem panią Ziutę Nowacką. Sąsiadkę sprzeciwka. — To oni! Wynoszą skradzione rzeczy! Poznaje mój portfel! — zagrzmiał starzec w zielonym swetrze, podobny do pana Madeja z naszego bloku i rzucił się do nas. Było jasne, że wszelkie tłumaczenia na nic się nie zdadzą. Ci ludzie byli przekonani, że to my ich okradliśmy. Cisnąłem koszyk z dowodami rzeczowymi i rozpaczliwie próbowałem się przebić do drzwi. Drogę tarasowała gromada rozwścieczonych klientów. Zdjął mnie strach. Połowa z nich to na pewno przebrani ludzie Palemona. Na przykład ten Madej. Czy to jest prawdziwy Madej? Noz ma zbyt gruby i czerwony, a brzuch stanowczo za duży. Prawdopodobnie jest to Madej podrobiony. Nie za bardzo się udał. To raczej karykatura prawdziwego pana Madeja. A ta niewiasta o rysach Belfegora to oczywiście też ktoś z gangu. Chyba nawet nie dziewczyna, to mężczyzna przebrany za panią Nowacką i udający ją świetnie, ale nie z nami takie numery. – Zaraz rozprawię się z tą panią – wyczuła moje zamiary i bez namysłu profilaktycznie zdzieliła mnie w łeb parasolką. – Wytrzymałem. Chwyciłem wózek do sprawunków i tym wózkiem jak czołgiem przypuściłem frontalny kontratak. Przerażona kobieta zdążyła wprawdzie w ostatniej chwili odskoczyć, lecz poślizgnęła się na rozlanym majonezie i wyłożyła jak długa na podłodze. Kontynuując pomyślnie natarcie, w dwie sekundy później forsowałem już wąskie przejście przy kasie. Dzieliło mnie tylko pięć kroków od drzwi, gdy nagle poczułem czyjąś łapę na ramieniu. To ten fałszywy Madej przygwoździł mnie szponiarską ręką. Szarpnąłem się bez rezultatu. Wobec tego ugryzłem go w palec, krzyknął z bólu i puścił mnie. Przypadłem do ziemi i jak zając, lub raczej szczur, klucząc między szpalerami nóg, zasuwałem do wyjścia, Lecz drzwi były już zablokowane silnych mężczyzn pochwyciło mnie w progu i przytrzymało w żelaznym uścisku Rozejrzałem się bezradnie Żadnych szans Obok, czerwony ze wstydu, stał schwytany już wcześniej syfon Oczywiście próbowaliśmy przekonać tych panów, że nie jesteśmy złodziejami Lecz nie dano wiary naszym tłumaczeniom I nawet się nie zdziwiłem Choć szczere i prawdziwe brzmiały zgoła niewiarygodnie Obszukano nas i z dużym zawodem tudzież irytacją Stwierdzono, że nie mamy przy sobie skradzionych pieniędzy Uznano, że zdążyliśmy je przekazać obecnym w sklepie wspólnikom I oddano nas w ręce policji Stoimy więc jak nie przed aspirantem Zymsem Mi się wstydzimy Najbardziej wstyd nam z powodu smerfa jeszcze gdybyśmy nie zgrywali się na fachowców, gdybyśmy nie mówili, że ta sprawa to dla nas pestka daktyla, ale tak, co za upokorzenie. Nawet jeśli jakoś wypłaczemy się z tego i aspirant Zyms nas puści, będzie to żałosna plajta naszego instytutu. Niesławny koniec biura detektywów Pipius. Jutro cała Buda będzie się trząść ze śmiechu, a najbardziej kamasz. Łzy stanęły mi w oczach. Zerknąłem na syfona, czy widzi, ale on sam miał podobny problem i pod pozorem czyszczenia nosa raz po raz ukradkiem ocierał powieki. Zems od razu to zauważył i na ustach pojawił mu się szyderczy uśmieszek. – No, no – zamruczał – chyba nie rozbeczecie mi się tutaj. Tacy duzi chłopcy, zachowajcie te łezki na potem. Będziecie mogli nabeczeć się dowoli w sądzie. Tam nawet to czasem pomaga, bo sędziny mają miękkie serce. Ale tu, u mnie, nigdy. Znam się na takich zagraniach. Wzięliśmy się w garść. Rozbeczeć się na policji, jak pierwsi lepsi smarkacze, tego by jeszcze brakowało. Wcale nie mam zamiaru się rozbeczeć, odparł mężnie Syfon. A ani ja wykrztusiłem przez ściśnięte gardło. — Znakomicie! — zadowolony aspirant wygładził formularz protokołu. — No, to zaczniemy od początku. — Ukrywanie personaliów nic wam nie da, bo i tak łatwo się dowiemy. — A więc — zwrócił się do Syfona — twoje imię i nazwisko. — Dezyderiusz Pokiełbas — odparł Syfon. Zyms spojrzał na niego ostro. — Bez wygłupów, koleś, dobrze? — On cię naprawdę tak nazywa — wtrąciłem. — Choć w szkole znany jest bardziej jako Syfon. – A ty – aspirant przygwoździł mnie ciężkim wzrokiem. – Ja? Na mnie mówią bąbel. – Nie obchodzą mnie wasze niemądre przezwiska. Jak masz w metryce? – Ciuruś, Archibald. Zym spoczerwieniał. Myślałem, że wybuchnie, ale się opanował. – No dobra – mruknął wciąż niezbyt pewien, czy nie robimy go w konia. A więc y, słuchajcie, ciuruś i pokiełbas, chcę teraz usłyszeć całą prawdę i tylko prawdę. Od jak dawna uprawiacie ten proceder, w których sklepach, na czyje zlecenie i komu przekazujecie ukradziony szmal? Milczeliśmy. Co jeszcze mieliśmy mu powiedzieć, skoro wszystkie nasze wyjaśnienia uznał za niewiarygodne, jak przygody Marka Piegusa? A może wolicie, żebym najpierw zawiadomił waszych rodziców? Właściwie powinienem to zrobić na początku. Zyms sięgnął po telefon. Nie, niech pan tego nie robi. Przestraszyliśmy się. A więc mówcie, czekam. Oni nie kradli, panie aspirancie? Zabrzmiał niespodziewanie czyjś donośny, a nieco koguci głos. Nie mają z tym nic wspólnego. Zdębieliśmy. Do pokoju wtoczył się na kółkach ten blady chłopak ze sklepu, a za nim gruby policjant. – Kto to jest? Kogo mi pan tu wpuścił, klipa? – zagrzmiał zaskoczony aspirant. – To jest świadek, panie aspirancie – odparł klipa. – Nazywa się Ludomir Ludek, ale ja i wszyscy na naszym osiedlu mówimy na niego Dudek. <śmiech> Można mu wierzyć, to solidny chłopak i bardzo bystry. On był wtedy w tym sklepie i wszystko widział. – Byłeś? – Tak, proszę pana. To sprawka Palemona i jego gangu, według starej recepty. Zrobić zamieszanie, obłowić się, a winę zwalić na koziołka ofiarnego. Szczęściem byłem na miejscu. – To dziennikarz szkolny, panie aspirancie – wyjaśnił klipa. – Gdzie tylko granda się kroi, on jest na miejscu. Ma do tego smykałkę i nos. – Piszesz do gazety? – Zyms przyjrzał się krytycznie chłopakowi na wózku. – Raczej do kroniki. – Czy miał pan do czynienia z Palemonem? – My już od tygodnia śledzimy. – Wy? – To znaczy kto? – przerwał Zims. To znaczy, no, kronikarze – zmieszał się nieco chłopak na wózku. – Ja i koledzy prowadzimy dokładną kronikę wypadków szkolnych i wszystko mamy tutaj zapisane. – Wyciągnął gruby, czarny zeszyt. – Pan zna daty poprzednich kradzieży? – No, to proszę przeczytać, a zobaczy pan, że ci chłopcy są niewinni – – Niewinni. Oni byli zamieszani już w pierwszą kradzież, te w sklepie Geberta. Mamy zeznania subiektów. – Zamieszani to niewłaściwe słowo, panie aspirancie, raczej przypadkowo wplątani. To duża różnica. Byli po prostu świadkami, bo to właśnie oni pierwsi zwrócili uwagę na Palemona, który wtedy udawał ślepca i o mały włos go nie zdemaskowali. A tu obecny dzidek pokiełbas złożył potem wyczerpujące zeznania i podał dokładny rysopis typa. Co więcej, żeby ułatwić policji zadanie, naznaczył go specjalną nalepką na plecach. Niestety, panowie zlekceważyli zeznania kolegi pokiełbasa i nie skorzystali z jego cennych usług. A teraz, w dodatku, chce pan tym chłopcom przylepić wszystkie kradzieże w pozostałych sklepach. Nieładnie i szkoda pańskiej fatygi. Oni mają alibi, nie do podważenia. Kiedy była kradzież w drugim sklepie, oni mieli w tym czasie zakładane szwy na głowie, w szpitalu, przy ulicy Barskiej. Podczas trzeciej kradzieży pokiełbas był na badaniach u psychiatra, a Ciuruś mu z ciekawości towarzyszył. Podczas czwartej kradzieży obaj leżeli w betach. Bolał ich brzuch, bo obiedli się piklami i korniszonami. – Nie, zaczekaj, Dudek, to nie zupełnie tak – chciałem wytłumaczyć ten wstydliwy przypadek, ale syfon trącił mnie w żebro, żebym był cicho. I miał rację. Darowanemu alibi nie patrzy się w zęby. – Nie wypieraj się – warknął Dudek. Wszystko zostało dokładnie sprawdzone i udokumentowane. Także to, że podczas kradzieży w piątym sklepie siedzieliście zamknięci omyłkowo w bibliotece szkolnej, boście się zaczytali w encyklopedii i nie zauważyli, że was zamykają. Proszę, położył przed aspirantem czarny zeszyt. Zostawię panu jako dowód. Pan przeczyta. Są tam również adresy świadków, którzy mogą potwierdzić. A co do ostatniej kradzieży, to udało mi się nawet pstrychnąć kilka zdjęć. Zobaczy pan dokładnie, kto i jak przewraca stelaże z towarem. Kto wali piramidę puszek i kto komu wyciąga portfele.